Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando jest ze mną Marek Wyszyński. Rychu, cześć! Cześć Mando, cześć wszystkim słuchającym i cześć Jerry. No właśnie, przedstawiłem Rycha pierwszego bo zajął tutaj pierwsze miejsce w drugiej fazie Wielkiej Republiki, ale dzisiaj dla odmiany... Jest z nami również Jerry. Witam Ciebie, Michale Rakowiczu, cześć. Czołem Panowie, witam wszystkich. I dzisiaj powracamy do Wielkiej Republiki, do drugiej książki wydanej w ramach drugiej fazy i do pierwszej książki dla dzieci z tej drugiej fazy, czyli Wyprawa do Zaginionego Miasta. Autorem tej książki jest George Mann i to jest pan, który co prawda od niedawna, ale już trochę w tych Gwiezdnych Wojnach zrobił. On chyba debiutował takimi specjalnymi książeczkami Mity i Bajki i Mroczne Legendy, napisał kilka komiksów do Star Wars Adventures, napisał... Taką książeczkę dla dzieci to jest taka seria, która w Polsce nie jest wydawana, bo w Polsce mamy te trzy książki dla dorosłych, dla młodzieży i dla starszych dzieci, czyli ta, którą dzisiaj omawiamy, ale są jeszcze takie książeczki dla dzieci rysunkowe, które tak streszczają te wydarzenia z głównej fazy i on napisał drugą książeczkę z pierwszej fazy dla najmłodszych dzieci, Napisał dwa opowiadania z drugiej fazy opublikowane w miesięcznikach Star Wars Insider i napisał skrypt w drugiej fazie The Battle of Jetta, który w tym roku wydał u nas Olesiejuk. To jest książka, która przecina drugą fazę. Po tej dorosłej książce ona jest umiejscowiona. No i napisał też otwarcie trzeciej fazy, The Eye of Darkness, dorosłą książkę, która wprowadzi nas do tych ostatecznych wydarzeń. Także już na swoim koncie ma całkiem sporo, no a my dzisiaj debiutujemy z tym pisarzem w ramach książki dla dzieci. I tutaj chyba już dłuższego wstępu nie potrzeba, to nie będzie długi podcast, bo ta książka jest dosyć prosta, więc oddaję głos Rychowi, który wprowadzi nas w wydarzenia, jakie tutaj mamy. To ja może od, zacznę od tego, że tak jak mówisz, ona jest dosyć prosta, aczkolwiek mam wrażenie, że ze wszystkich, no to już jest czwarta książka dla dzieci, którą czytamy w ramach Wielkiej Republiki, mam wrażenie, że ta i tak jest najmniej dziecięca? I może nie przez to, że ona jest jakaś skomplikowana na poziomie narracyjnym, bo tu jest akcja, akcja, akcja, akcja cały czas. Natomiast tu się całkiem dużo dzieje. Tu się całkiem dużo dzieje, jest tych trochę no wątków. No i ma też takie bloki, tak. nie? Tego nie było na przykład w tej pierwszej próba odwagi, ona była w zasadzie liniowa. Mhm. Później może były trochę bloki, ale tutaj jest ich całkiem sporo. Ja tak po... Po pięciu czy sześciu rozdziałach to tak nawet czułem delikatne mikrozagubienie, jak na książkę dla dzieci. Znaczy fatalna misja też tak była skonstruowana, bo tam mieliśmy, pamiętacie, ten podział wyraźny na ekipy, nie? Ale to miałeś dwa wątki, a tu są prawie cztery, mam wrażenie, w którymś momencie, nie? To się no, gdzieś tam. Trzy. Ale, ale generalnie tak. Tak, więc ona jest powiedzmy tego. z tych dziecięcych najbardziej złożona oczywiście, no biorę to, biorę to w cudzysłów. Natomiast no, jeśli idzie o fabułę, no to mamy po raz pierwszy tak mocno do czynienia z tą erą eksploracji i odkrywaniem nowych planet, odkrywaniem szlaków nadprzestrzennych, z rozszerzaniem się republiki. I mamy tutaj tak naprawdę do czynienia zarówno ze zwiadowcami, jak i z poszukiwaczami. Panowie, poprawiajcie mnie, jeśli ja coś przekręcam, natomiast tych nazw było tutaj trochę, bo z jednej strony śledzimy mistrzynię Jedi, Cylandre Shaw, wraz z jej padałanką, Rupernitani, które zostają wysłane na planetę Alpadas, żeby pomóc zamieszkującym tam e, Katikutom. Jezu, przepraszam, ale te nazwy są coraz trudniejsze i coraz ja dziwniejsze. One, one, one w sumie to nie lecą tam im pomóc, nie? tylko lecą na poszukiwania. One lecą znaleźć, dowiedzieć co się działo z poprzednią. tak, Z poprzednią ekspedycją, która wybrała się na tę planetę, by pomóc jej, e, jej rdzennym mieszkańcom, bo ślad po tej, mm, po tej ekipie zaginął. Jednocześnie śledzimy też losy ojca i syna, Spensa i Dasa, którzy są rozbici, są samotni na jakiejś bardzo, bardzo ponurej, wydaje się opuszczonej, ale jednocześnie nawiedzanej przez, przez potwory planecie. Tak? Ojciec jest ranny. Próbują złapać chociaż jakąś odrobinę kontaktu z tym światem zewnętrznym, żeby móc się, móc się z niej wydostać, a dodatkowo mamy jeszcze w to wszystko wpleciony króciutko wątek zepsutego droida. No i dwóch techników którzy dwóch techników zajmujących się łącznością i komunikacją. I oczywiście wszystkie te wątki się yy, zbiegają, no bo zarówno planeta Aubadas, Das i misja naszych, naszych Jedi, jak i losy Dasa i Spensa, którzy są na tej ponurej, nawiedzonej, opuszczonej planecie prędzej czy później, zaskakująco późno, moim zdaniem, swoją drogą, e, no zbiegają się w jednym w jednym miejscu i są, mm, są ze sobą połączone, się. tak, przecinają się. No i mamy tutaj do czynienia z tą tytułową wyprawą do zaginionego miasta, aczkolwiek sama faktyczna wyprawa to jest powiedzmy ostatnie 30%. Natomiast tak to śledzimy akcję, która się dzieje no, w kilku różnych miejscach w tej galaktyce czy, czy, czy na planecie. A z drugiej strony, cały czas mamy w tle, tutaj wspomnianą zaledwie kilkukrotnie, wojnę między Aramem a Ronochem, no coś, co, co się przewija już od od pierwszej fazy, tak? Już tam było wspominane, no tutaj jest faktycznie w trakcie. To w końcówce w retrospekcjach w ostatniej książce Horyzont Północy było wspomniane, ale w drugiej fazie już teraz wiadomo, że to jest coś, co cały czas gdzieś tam wisi w tle, bo tutaj to jest tło w zasadzie, ta wojna, to jest zarysowanie tego, jak wygląda galaktyka, mm -hmm. że są wstrzymane dostawy i tak dalej, także ani wojna, ani główne wydarzenia drugiej fazy, co by było głównymi wydarzeniami, bo na chwilę obecnie to określić, nie wpływałem na tej książce. Na tę książkę tutaj mamy właśnie tą eksplorację, i tak jak mówisz, te, te wątki się może późno przecinają, ale się tak naprawdę szybko można ich domyślić. Tak, bo Oczywiście, tutaj chyba w no. trzecim rozdziale jest powiedziane, że ten Aubadas to jest jedna planeta, ale ona wchodzi w skład dwóch bliźniaczych światów i ta druga planeta jest właśnie wyniszczona. To działało tak, że mieszkańcy Aubadasa, czyli ci klatikutowie czerpali z tego drugiego świata. Tam były kopalnie, tam były jakieś fabryki, no i oni oni um, żyli um, eksplorując ten drugi świat, a on został po prostu zniszczony i tam jakieś gazy się pojawiły, które są szkodliwe dla katiku i, i tak naprawdę nie mogą już wydobywać mm -hmm. tych złóż i są odcięci od innych dostaw, dlatego jest ogólnie lipa na planecie, dlatego ta pierwsza mm, ekspedycja między innymi pewnie coś tam miała pomóc, i, ale zaginęła. Nie? No tak, chodzi o zapewnienie źródła energii Badasowi i jakaś tam reszka minerałów na tym gloamie, tak? bo tak się nazywa to, druga planeta została i chodzi o to, że dopóki... Republika im nie zainstaluje paneli słonecznych, bo to prawda wprost, no to oni muszą się jeszcze tymi minerałami posiłkować. Natomiast no, na tej planecie drugiej są potwory. Potwory w kopalni, co mi się w ogóle kojarzyło z Wacą Pierścieni i Morią i nie byłem w stanie się tego skojarzenia pozbyć, jak się tylko ten wątek pojawił. A No i, i tak naprawdę ta książka niemalże w żaden sposób nie łączy się z pozostałymi elementami Wielkiej Republiki, przynajmniej tymi, które były u nas w Polsce, czyli... No na razie, no na razie tak, bo mieliśmy jeden... Pojawia się jeden bohater, tak, ale tylko no, wspomniany. Tak, jest on wspomniany. nie występuje jako on, tylko wspomniany jako jest, ten... No, no, tajemnica tego ojca i syna jest związana ze Słonkiem właśnie. Tak, który, no ale jak już wiemy, jest kanalią i tutaj się to potwierdza. Natomiast z komiksem Wielkiej Republiki z drugiej fazy, który się dzieje całkowicie na dżedzie, no to się w żaden sposób nie zazębia, więc ona jest takim no, bardzo, bardzo stand-alone'em tak? I, i tu też no, nie mamy tych, tych bohaterów. Tu na razie jeszcze tego nie ma. No, w pierwszej fazie to od samego początku to zazębianie było, było jednak mocniejsze. No Ja jestem, tak jak w sumie Mando powiedziałeś, trochę z przypadku, bo pewnie gdybyś nie kupił podwójnie tej książki, to yy nie wiem, czy bym sięgnął w ogóle po tę drugą fazę, jeśli już to właśnie pewnie po tę książkę dziecięcą. I dla mnie to było spore zaskoczenie, jak bardzo autonomiczna jest to powieść, bo wy tak trochę tutaj już też to sygnalizujecie, że to nie ma większego związku z jakimiś pozostałymi wydarzeniami, czy to w Ścieste Zdrady, czy to w komiksie. No wprowadza bohaterów pewnie, no, nie? No pewnie tak, wprowadza bohaterów. Tak, na na natomiast... chwilę, no bo... Natomiast wiecie, to jest trochę też tak, że jak się spojrzy na te książki dziecięce całościowo tę pierwszą trylogię z pierwszej fazy, no to jednak tam ja czułem, że one mimo wszystko są dosyć istotnie zintegrowane z całą główną opowieścią, bo poza wprowadzeniem bohaterów były, byli wprowadzeni i antagoniści, no bo mieliśmy przecież w pierwszej książce już Nihilów, w drugiej mieliśmy i Nihilów i Dręgirów, także to było bardzo mocno pod tym kątem z, właśnie zintegrowane z całością tej historii. Mieliśmy miejscówki, bo przecież byliśmy nadalnie, mamy bohatera zdalne i tak dalej, i tak dalej, więc tam ja czułem od początku, że to jest element składowy fazy, i to ma swoje oczywiście wady i zalety, no bo dla mnie, jak cały czas, a wręcz po waszym podcaście, bo przesłuchałem ścieżkę zdrady całkowicie, ja tylko się umocniłem w przekonaniu, że nie będę sięgał po książki z tej fazy, bo na razie ja kompletnie nie, nie, nie rozumiem jakby zachwytów jakichś czytelników, którzy już są po tej fazie. Jeszcze posłucham was, co dalej może, może się złamie. Natomiast to to, że ona jest tak autonomiczna, to z mojego punktu widzenia to jest plus, dlatego że ona może być właśnie do czytania, tak jak ja przeczytałem ją z młodym, bo to też istotne, z młodym przeczytałem jego posłuchacie na koniec, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, bo my żeśmy już jakiś czas temu prosto po lekturze nagrali o tej książce. I to jest okej, okay, no bo właśnie nie, nie, nie czuję, że coś mnie bardzo omija w kontekście jakichś pozostałych wydarzeń, bo tak jak wy wspominacie właśnie ten konflikt pomiędzy Eram i... Y Enoroch, czy jak się tam nazywa ta druga planeta osłonku. Ja mam jeszcze prywatne podejrzenia, że tutaj ta planeta, jakiś ten dziwny raj, o którym wspomina Das i jego ojciec, to, to podejrzewam, że to jest ta planeta, którą widzieliśmy w komiksie, na którą Marchion Ro udał się po więcej niwelatorów. Ale powiem wam, że swoją drogą, y w Jedi Survivor też pojawia się motyw... Yy... Rajskiej planety z czasów Wielkiej Republiki, więc być może to też jest jakiś trop, który gdzieś tam się pojawi, nie? No tak, być może, być może to jest jakoś tam wszystko połączone. Natomiast druga rzecz, która moim zdaniem jest ciekawym elementem tej książki, to jest kwestia tego, jak Man podchodzi do tego, że to jest powieść dla dzieci. Bo Ty, Rychu, wspomniałeś, że ona jest najmniej, w Twojej opinii, dla dzieciaków, ale ja bym się trochę nie zgodził. Natomiast zgadzam się z tym, że ona jest inna w stosunku do tych wcześniejszych powieści, bo mam wrażenie, że ona jest, ja bym powiedział, trochę taka miksująca dwa elementy, które w literaturze dziecięcej, jak są dobrze zrobione, to, to ciekawie wypadają, a mianowicie ona nieźle wydaje mi się miksuje walory przygodowe. Z walorami edukacyjnymi, no bo nie ma co się czarować. Cały ten wątek katikotów, eksploatacji ponadnormatywnej złóż, jakiegoś takiej, jakiejś takiej degeneracji później tej rasy, która miała miejsce i no tak dalej. To jest wyjątkowo na czasie, nie? Tak, to jest coś, co jest bardzo takie nośne obecnie i to jest dla mnie spoko, no bo w sumie w takim przygodowym sosie można właśnie sobie z latoroślami, nie wiem, siąść do lektury i trochę od tego wychodząc na przykład pogadać na ten temat, jak to wygląda w prawdziwym życiu i w prawdziwym świecie. Więc to jest dla mnie dosyć interesujące, no bo jednak ta pierwsza trylogia, ona była dużo bardziej taka przygodowa, nie? Tam jednak mieliśmy zawsze mhm. tych młodych bohaterów w centrum, jakąś tam przygodę, yy, która, no, mieliśmy dużo akcji, biegania od jednego miejsca w drugie. No, no i to w zasadzie wszystko. Więc tutaj mam trochę do tego inaczej podchodzi, tym bardziej, że tu akcji i tych wydarzeń niby jest dużo, ale też mam wrażenie, że to tempo jest takie... Mm, no nie rwące do przodu o, że tutaj się cały czas y, ta, ta historia jakby posuwa ale to nie jest tak, że mamy właśnie takie te, taki, taki, wiecie biegnięcie na złamanie karku bo w zasadzie we wszystkich tych książkach z tym mieliśmy do czynienia dziecięcych z pierwszej fazy mhm. tu jest trochę to inaczej poprowadzone no bo y, no, no nie ma aż tak dużej presji czasu no wiadomo, że nasi Jedi chcą znaleźć mistrza roka y, i jego ekipę, ale, ale no to też nie jest jeszcze tak, że oni mają poczucie, że jeszcze kilka godzin i, i, i będzie po nim, nie, więc, więc to jest po prostu powieść nieco inaczej zbudowana, mam wrażenie, w której też inaczej się rozkładają akcenty, niż to wcześniej widzieliśmy. Mhm. Wiesz, tu nawet y, mamy tutaj jeszcze Złola y, takiego, y, no bardzo bym też powiedział, klasycznego, tak? To jest to jest złol motywowany tylko korpo złola prawie. Korpo y, złola <śmiech> motywowany tylko i wyłącznie chęcią zysku, więc to też jest taka no, absolutna klisza. No i jakąś tam zagadkę, nie? Dla dzieci oczywiście, ale jest jakaś tam zagadka, no bo my od początku nie wiemy kto jest tym złolem. Tak, no jest, jest zagadka, jest jakiś twist, y, więc, więc mówię dlatego y, dlatego mówię, że najmniej dziecięca, bo po prostu tamte książki były trochę prostsze w swojej konstrukcji. To Ja nie mówię, że to jest, wiecie, książka dla dorosłych. Absolutnie nie. Natomiast, tak jak Jerry powiedziałeś, tam to były takie bardzo proste przygodówki. Tu jest tego troszeczkę więcej. Mówię, mamy łącznie z tym, że mamy te jakąś tam, powiedzmy, intrygę, ale niewielki spisek o jakimś tam kosmicznym rozmachu, tylko kolesia, który chce się po prostu dorobić na tym wszystkim. Nie? I to jest też... Yy... No to też jest, też jest fajne. No i w samej książce też nie ma śmierci żadnych, jeśli tak? idzie o akcję. Nikt tutaj nie ginie, wszyscy bohaterowie wychodzą cało z tej opresji. Więc... Znaczy po stronie tej pozytywnej, nie? Tak, bo po tak, stronie tak, tak. negatywnej to już tak, tak różowo nie jest, ale to też jeszcze zanim ci mam oddam głos, to faktycznie dobrze podkreślasz tę zagadkę, bo to jest też fajny patent i szczerze mówiąc to jak została rozwiązana kwestia właśnie tych Potworów, które atakują naszych bohaterów, kim one się okazują, jak oni funkcjonują, to jest dla mnie super ciekawe. Bardzo mi się to podobało i, mm -hmm. i to jest takie nietuzinkowe rozwiązanie. I to, to, to jest naprawdę też interesujące, bo to jest taka zagadka, gdzie w kontekście, nie wiem, z Walla to myślę, że dorośli czytelnicy się dosyć szybko domyślą, kto tutaj jest tym złym i, i jaka jest jego ta nadrzędna motywacja. Ale już cały właśnie ten wątek, tej jakiejś dziwnej choroby i, i tego, co się na gloamie dzieje, to, to jest w sumie tak poprowadzone, że ja nie wiedziałem do końca, do czego nas to doprowadzi i w sumie byłem dosyć usatysfakcjonowany właśnie tym, jak Man to rozpisał i co tu nam zaproponował tak naprawdę. Mhm. Ja bym się jeszcze chciał cofnąć prawie do początku, bo ty powiedziałeś coś takiego, że nie rozumiesz tych zachwytów drugą fazą, no bo my patrzymy trochę już z innego punktu widzenia. My oceniamy po co ona jest, nie? Po co to zagranie? I podejrzewam, że tego nam nie dostaniemy żadnego satysfakcjonującego wyjaśnienia, bo ja tu założyłem, że no dobra, ta książka nam wprowadza bohaterów. Tak jak na przykład pierwsza dziecięca w pierwszej fazie wprowadziła Wernestrę i całą resztę i oni potem przewijali się w innych książkach. No tylko pamiętajmy, że ta faza jest krótsza, nie? My jesteśmy już po 30%. Ale także... oni chyba są na okładce tej książki drugiej dziecięcej. Ten Quest for the Planet of X. So... No na pewno, bo, te, bo to na pewno będzie o nich. No ale tak, to jest, jest druga książka z dwóch, nie? No tak, tak. Może też w jakiś słych też się pojawią, no zobaczymy, ale tak czy siak, no zostało tego czasu mniej. Ale ja zachwyty rozumiem ogólnie, bo może nie dostanę odpowiedzi po co, no będzie to jakiś mikroproblem, ale nie jakiś gigantyczny dla mnie, ale ja po tych dwóch książkach jestem naprawdę mega zadowolony, bo to są dwie bardzo dobre książki. Tak jak to otwarcie, no... Tu ciężko to porównać do otwarcia pierwszej fazy, bo to są dwie zupełnie inne książki. Tak, pierwsza dziecięca, czyli ta, którą dzisiaj omawiamy, wyprawa do zaginionego miasta, jest na chwilę obecną dla mnie najlepszą dziecięcą książką, jaką dostaliśmy w Wielkiej Republice. Mhm. Na pewno dużo, dużo lepsza od otwarcia w pierwszej fazie i, i dlatego na chwilę obecną ja jestem otwarty na te zachwyty, bo ja po dwóch książkach jestem bardziej złapany niż po dwóch książkach pierwszej fazy, aczkolwiek, no ja rozumiem, z tyłu głowy cały czas po co, nie? Ale no dobra, bawię się tym na razie doskonale, nie? I ta książka może na chwilę obecną nie porusza nic ważnego. Może ona jest wprowadzeniem i gdzieś tam nam tizuje jakieś ważne rzeczy, tego nie wiemy, ale ona sama w sobie jest naprawdę fantastyczną zabawą, bo ten świat, który tutaj odwiedzamy on jest fajny, on jest, no, no, no, no, to nie jest nic nowego dla nas, nie? Dla ludzi, którzy tam już trochę e, liznęli tego typu historii, ale tutaj mamy ten taki zniszczony, mroczny świat z tymi potworami, no niby tak jak Rychu powiedział, nie ma śmierci, to nie jest jakoś bardzo brutalna książka, ale te potwory jednak, no tak dla takich młodszych dzieci to jest coś, co jest zagrożeniem i jest fajne, mhm. nie? Sam ten świat jest nieprzyjemny, jest nieprzyjazny, a do tego wchodzimy w te właśnie podziemia. Eksplorujemy to wszystko. Odkrywamy nie tylko te bieżące tajemnice, ale wchodzimy w jakąś starą świątynię Jedi. co też, też jest bardzo fajne i tam nasi bohaterowie odkrywają jakieś, jakieś tajemnice na temat zakonów, których nie znali. Może to coś ważnego, może nie. To nie jest ważne, bo ja się przy tym naprawdę doskonale bawiłem. Dostałem takiego trochę Indiana Jonesa zmiksowanego trochę z obcym w klimacie tym gwiezdnowojennym i gdy już złapałem tę książkę, to, to, to, ja, to ja, mnie się ją naprawdę do końca bardzo dobrze czytało. Mm -hmm. No wiesz, tak sobie myślę, że nawet można by było pociągnąć wątek tego gloama trochę bardziej i, i to ma taki, taki lekko grozowy klimat, nie? Z tym takim osaczeniem Naszych bohaterów przez te, przez te potwory. Te potwory, które się uczą, tak jak to, to też pada parę razy, nie? Więc to, to porównanie do obcego myślę, że, że całkiem, całkiem trafne. No mówię, i mnie się jeszcze podobał ten wątek właśnie z tym. No złem z kopalni, nie? no mówię, no tutaj to ewidentnie była Moria i to ewidentnie była inspiracja Tolkienem, ale znowu całkiem fajnie, całkiem fajnie zrobiona, nie, więc ja bym chętnie nawet, mówię, zobaczył jakąś taką poważniejszą książkę wokół tej tematyki, ale no ja się podpisuję pod tym, co ty mówiłeś, tak, że pod kątem literackim na razie, Druga faza jest, jest naprawdę dobra. Okej, okay, dużo jej nie mieliśmy. Konwergencja jeszcze przed nami. Dużo już nie będziemy mieli. Dużo już nie będziemy mieli. No ale cztery książki jeszcze przed nami. Plus komiksy, nie? No nawet pięć ze skryptem. No a tak. to, co mówisz, że ci dobrze nie giną, no to to jest też plus. No bo tak. poprzednia książka nas zaskoczyła e, pewnymi zagraniami. A jednak no fajnie jakby ci bohaterowie się przewijali. Fajnie jakby, nie wiem, no, no, czy ta Ruper, e, Padawanka... Pojawiała się też w innych książkach, żeby to się zaczęło miksować, nie? Tak jak właśnie Wernestra została wprowadzona w tej pierwszej, a potem była w zasadzie we wszystkim. No bo wiemy już, komiks mamy za sobą, tam też są zupełnie inne postaci, tak, których nie tak, znamy. Absolutnie. Poza Słonkiem, który jest jakąś nicią łączącą tę no historię. No tak, ale tam Słonko też obleśny jest typ na skleju, dwóch skleju kadrach, wszystko. nie? Tak, tak, tak. No, no ale wiesz, no mamy trzy tytuły, do tego trzeciego przejdziemy niebawem i na razie nie ma tak, żebyśmy się z jakimiś bohaterami zżyli i niby w tej pierwszej fazie też było tych bohaterów bardzo dużo, ale jednak oni się przecinali i, i, i to zaczęło tworzyć jakąś, jakąś taką, odczuwaliśmy z pewną grupę bohaterów, którzy się przewijali w kolejnych tytułach. Nie? Mhm. Także liczę, że jednak mm, bohaterowie z tej książki nie tylko w Dziecięcej powrócą. Znaczy ja wam powiem jeszcze tak, że y, tak jak y, ogólnie mi się tu podoba sporo y, elementów, y, bo wiecie w kontekście, w kontekście kreacji i y, tego kawałka świata i tego kawałka y, czasu i też podejmowanej tematyki to tutaj w ogóle jest y, sporo fajnych elementów, które y, interes w interesujący sposób się wpisują w ten kontekst, y, eksploracji i w, i w ogóle rozszerzania się republiki jako jakiejś tam ciała o charakterze właśnie nie wiem społeczno-politycznym no bo tutaj cały ten wątek na styku właśnie Republika czy Jedi i Katikotowie kwestia tego co właśnie Republika może dać tym jeszcze niezrzeszonym że tak powiem planetom to jak oni odkrywają nowe planety i kwestia tych ścieżek to są wszystko m, spoko tematy, natomiast y, jakby ta moja y, jakaś niechęć, która wypływa w stosunku do tej drugiej fazy jest niestety podyktowana tym, że dla mnie to po co jest niestety kluczowe, bo y, y, tak y, jak rozmawiamy, ta, ta powieść jest na tyle autonomiczna, że gdyby to było zaserwowane w ramach jakiegoś y, osobnego projektu pobocznego, albo nawet gdybyśmy no, od tego zaczęli. No mogliby mhm. wydawać, nie? dokładnie, jako spin-offy, albo mówię, albo nawet od tego zacząć, chociaż no pewnie nie mogliby od tego zacząć, bo to jest za mała skala, musiało być jakieś walnięcie na początek, więc, więc to jest akademicka dyskusja, natomiast no ja naprawdę patrząc na to, że jesteśmy, wy jesteście w zasadzie po jednej trzeciej już całej fazy i no na razie tak naprawdę tutaj tych wydarzeń, z tego co mówicie, jest niewiele, a i tak wszyscy się domyślamy, do czego tutaj to będzie zmierzać, to to dla mnie jest to naprawdę cały czas zabieg dyskusyjny. I też dlatego ja nie czuję kompletnie motywacji do tego, żeby sięgnąć po te pozostałe powieści, bo jak widzę listę zaległości na półce i to nawet w tych dobrych książkach, to szczerze mówiąc no naprawdę póki co twórcy tutaj Wielkiej Republiki kompletnie mnie nie przekonują do tego, że ta druga faza to jest coś, co powinienem przeczytać przed trzecią fazą i ale sobie naprawdę chyba poświęcić czas na nadrabianie zaległości i wejść w trzecią fazę już na ostro. I to jest dla mnie jakby ten dyskusyjny zabieg. Więc żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo to jest dobra no, książka. Ja rozumiem, to, to jest mhm. dobra książka i yy, dla mnie chyba nie jest najlepsza. Ja cały czas chyba wyżej oceniam fatalną misję, która była dla mnie tak pod kątem właśnie takiej przygotówki fajniejszą. Ta jest nieco inna. Ona też jest dobra, bo, bo to mówię naprawdę się dobrze bawiliśmy przy lekturze podobały mi się też te elementy horrorowe młodemu zresztą też jak posłuchacie to się też podobało natomiast no właśnie cały ten pozostały kontekst dla mnie jest taki no Lekko, lekko pozostawia mi smako, tak bym powiedział. Znaczy, ja się z tobą absolutnie zgadzam i, i myślę, że tutaj, no, patrząc na to, co do tej pory dostaliśmy, czy to, co do tej pory przeczytaliśmy, dostaliśmy troszeczkę więcej. Druga faza zdaje się absolutnie nie mieć sensu. Zobaczymy, znaczy znowu, bo tu ma, mamy trochę tej ery eksploracji, ale tu można by upchnąć tony książek, a to będzie tylko się prześlizniemy po tym, jak widzimy już po tej A przepraszam, po tej brychu, książce. wpadnę ci tylko w słowo, no. bo wiecie jeszcze co, bo ty mówisz, że można by mieć tony książek. Zwróćcie uwagę, że jeszcze na razie te elementy, które gdzieś tam się pojawiają, nie wiem, niwelator, ścieżki, moc, czy, czy tam te sekty, czy Eira Melonos, to są wszystkie rzeczy, które już się nam pojawiły właśnie w pierwszej fazie, czy to w komiksach, czy w książkach i niektóre z nich to chyba nawet były już bardziej rozszerzone niż to, co na razie tutaj dostaliśmy, nie? Więc to, to też pod kątem tego budowania tła to też dla mnie jest bardzo dyskusy w dyskusyjny sposób prowadzone, nie? No ona fabularnie zdaje się mieć faktycznie no, najmniej sensu. Wiadomo, to musi doprowadzić do tego, że powstaną nihilowie, marda z dobrej zrobi się zła i zostaną znalezieni niwelatorzy, tak? To będzie się działo w drugiej fazie, no to sobie można przewidzieć, natomiast nadal po cholerę to ja nie wiem, tak? bo jakby tego nie było, to nie zmieniłoby absolutnie nic, wydaje mi się. Więc mówię, można było dużo bardziej rozbudować tę drugą fazę, to się nie zadzieje, natomiast te książki się dobrze czyta. Ostatnia książka z pierwszej fazy, jak ona się nazywała? Przypomnijcie mi, ja już sobie nie mogę. Ostatnia książka z pierwszej fazy? To, to zależy, która? Na naszej perspektywy Horyzont Północy. Horyzont północy. horyzont północy, no to na Horyzont trochę psioczyliśmy, nie? No ja bardzo psioczyłem. No. no a ja nie. nie. no to, to na tle Horyzontu to wyprawa jest dużo lepsza. Te czyta mi się lepiej, natomiast mówię, no, Jan przeczytane, przeczytany, przeczytana dziecięca, przeczytany komiks. No i teraz dorosła, dorosła nam bardziej odpowie. No, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak, jeszcze a tak jej nie zapomniałem. Naprawdę zacząłem. pewnie cała faza nam odpowie. No twórcy niby od dawna mówili, że jak już przeczytacie całość, a potem przeczytacie trzecią fazę, to zrozumiecie, po co była druga. Możliwe, że tak będzie, ale podejrzewam, że to będzie takie coś, co streścisz sobie jednym akapitem i będziesz no tak, miał zaliczoną tak. drugą fazę pod tym kątem, nie? No ale mówię, no ja się naprawdę dobrze bawię ja na razie. Ja też się dobrze bawię, mówię, trochę mam, już płyniemy. Mam z... hype niż y, przy pierwszej y, mhm. erze, a, to, co w sumie też pewnie pierwsza era y, na to wpłynęła, no bo y, pierwsza faza znaczy się, no bo no, no, po prostu wsiągnąłem Wielką Republikę, nie? Gdyby nie było pierwszej fazy, to te dwie książki pewnie jeszcze by mnie tak nie nachajpowały, ale ale, yy, no, ale, mnie się podoba i ja chcę czytać dalej, mam ochotę. Mm -hmm. Ja też jak najbardziej będę czytał, tak jak mówię, no, trochę płyniemy i trochę już zaczynamy psioczyć na zasadność drugiej fazy. Trochę nam jeszcze zostało, może faktycznie trzeba się trochę tak zamknąć. od ogłoszenia zamknąć. drugiej fazy, także wiesz, tak, to tak, tak, pieśń przewodnia. Ale no teraz powiedzmy trochę konkretniej. Ale żeby, żeby wrócić do, do, do, do sedna. Bardzo fajnie się czyta. Tak jak Mando uważam, że to jest najlepsza z tych dziecięcych książek do tej pory i, i mam ochotę wziąć w łapę konwergencję w tym momencie. I tyle. No, jest autonomiczna, co jest ważne. Jak ktoś mm -hmm, na przykład totalnie. chce sobie tylko ją przeczytać, to jak najbardziej mu się spodoba, może z dzieciakami ją przeczytać, nie czytając tych wcześniejszych, bo to nie ma związku. Będzie miał tylko dwie książki, albo nawet tylko tą jedną. I dla dorosłych, którzy lubią, y, którzy no, nie mają blokady przed czytaniem taką litera takiej literatury. Ja nie mam blokady, ale czasami te książki są trochę nudne. No, mnie próba odwagi nudziła. No, ona, ona była, była zbyt liniowa, straszna, zbyt jednowodkowa, zbyt męczona. Na, na tej jednej planecie, cały czas to się ciągnęło i ciągnęło. Tak, ta książka mnie nie nudziła, nie męczyła. Ja oczywiście jestem bardziej otwarty niż wielu czytelników, ale wydaje mi się, że nawet tacy zamknięci mm, mogliby się na tym dobrze bawić. Oczywiście ze świadomością, co czytają. Mhm. No, no to pierwsza książka dziecięca Dobra za nami. E, za wami dwie e, książki, jak słychać dobre. I cóż, wyczekacie na konwergencję, ja pewnie poczekam na wasz podcast, żeby zobaczyć, czy coś jest istotnego, czy nie, a słyszymy się wspólnie, myślę, przy komiksie, bo po komiks sięgnę i miejmy nadzieję, że uda nam się go nadrobić podcastowo wkrótce. Tak jest. Dobrze, to dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki. Dzięki. I...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 Cześć, z tej strony ponownie Jerry i jest ze mną kto? Hubert! Cześć, piona. Powracamy do tematu Gwiezdnych Wojen. Ostatnio rozmawialiśmy o serialu Asoka, a dzisiaj wracamy do Wielkiej Republiki i zabieramy się za pierwszą książkę z drugiej fazy Wielkiej Republiki, która jak się nazywa? Wyprawa do Zaginionego Miasta od George Mann. Jest to bestsellerowa seria -York -timesa. <grymne> New York Times. Tak. tak, wszystko żeś przeczytał, co jest na okładce. Nieźle szpanujesz. Dobrze, to jest pierwsza książka dla dzieciaków, dla młodych czytelników w ramach drugiej fazy. I druga faza to jest ta faza, która się rozgrywa bodajże 150 lat przed wydarzeniami z tych książek, które już wcześniej czytaliśmy. Pamiętasz, ile było tych książek? Trzy Trzy książki dla dzieciaków. I moim zdaniem były lepsze od tej. Były lepsze niż, niż ta? No bo Babi jeszcze miała więcej obrazków. Tam a bo to miała dwa, więcej obrazków, ta ma więcej dwa. Mają po trzy. No dobrze, ale to poczekaj, to po kolei wszystko. No chyba, że chcesz zacząć od obrazków, to możemy już w sumie się z tym rozprawić. Mówisz, że tutaj jest mniej obrazków, to właśnie ile tak, jest? Tak, dwa. A dwa? poza tym idiotyczne jest to, że jeden obrazek jest. Na początku, a drugi jest na końcu I A ten, dlaczego to Ci się nie podoba? Bo po pierwsze Ten na końcu jest na pierwszy, a ten pierwszy jest drugi W, sen, w sensie wydarzenia w, w książce, no tak? No. Bo to jest to, co ona się poznaje z mitik, a to jest to, co on godzi tego z twoja. Tak. Ale co, że mówisz, że jest dziwne, jeszcze, że spoileruje trochę wydarzenia, nie? Tak, Zaraz na początku. Ale to jest bez sensu, że one są w złej kolejności, bo zawsze były w dobrej kolejności. No dobrze. No ale y, to same obrazki mówisz, że po pierwsze jest ich mniej, trochę dziwny ten układ, ale same ilustracje znowu chyba są fajne, nie? No tak. Podobają ci się? Tak. A czemu mówisz, że ta druga ilustracja, ta na końcu jest dziwna trochę? Bo to jest bez sensu że jest mało obrazków i ten jest taki trochę dziwny. Ale czemu jest dziwny? Co w nim jest dziwnego? Na przykład to, że każdy on wygląda tak samo. Chociaż wiem, że oni są z jednej rasy. A chodzi ci o to, powinni... że mało szczegółów jest jakby w tle, że tylko tak, i... widzimy yy, naszą główną bohaterkę tym... i katikotkę, czyli tą roper i I poza tym i to jest jak oni się poznają. Zawsze w książkach były na przykład takie, jak na przykład jakaś walka, yy, takie no, rzeczy. No tak. tak. Na przykład w tej próbie odwagi były pokazane jak ona poko jak pokonują tych złodziej ale no dobrze tutaj... okej okay. ale czyli tutaj jakby same obrazki spokojne, ale trochę mniej szczegółów trochę mniej się podobało no, no dobra ale mamy tutaj jakby zupełnie inną historię no bo tam żeśmy się koncentrowali na walce albo z nihilami albo z drengirami czyli z tym wielkim zagrożeniem dla republiki a tutaj historia jest zupełnie inna bo to się rozgrywa w epoce, jak to tutaj jest nazywane, epoce odkryć, czyli mamy drużyny zwiadowców i drużyny poszukiwaczy, którzy gdzieś tam na obrzeżach galaktyki poznają nowe planety, szukają nowych ścieżek nadprzestrzennych. No i tutaj cała historia zaczyna się od tego, że nasi Jedi, nasi zwiadowcy, nasza ekipa zwiadowców, bo to nie jest tylko Jedi, to są też piloci, lekarze, specjaliści od techniki, dostają tajemniczą wiadomość z pewnej planety i dowiadują się, że tam właśnie zaginęła wcześniejsza grupa grupa zwiadowców no i będą musieli się udać na planetę Gloam i jej bliźniaczy świat tam poznają tajemniczą rasę katikotów i będą musieli się udać na wyjątkowo nieprzyjazną wyeksploatowaną planetę gdzie czyhają na nich potwory a będą musieli tam znaleźć wcześniejszą ekipę zwiadowców i trafią także na ekipę poszukiwaczy no i powiedz mi, to taki okres właśnie poszukiwawczy to wydaje Ci się interesujący? No tak, bo oni jakby teraz szukają różnych nowych ras, żeby współtworzyć republikę. Okej, okay, dokładnie. No i tutaj mamy tę historię właśnie skupiającą się na tych grupach zwiadowców, poszukiwaczy, czyli takie grupy mieszające cywili i Jedi, że się tak wyrażę. No i powiedz mi teraz tak, tutaj mamy w zasadzie dwa takie główne wątki, czyli mamy Jedi zwiadowców, którzy I... lecą na planetę i, I będą Dasza... szukać zwiadowców i mamy Dasa, Dasa i jego ojca Spensa. Spensa. Dokładnie tak, Spensa. czyli to są ci poszukiwacze ścieżek, no badacze nad przestrzeni. I powiedz mi teraz tak, który wątek był dla ciebie ciekawszy? Tych poszukiwaczy ścieżek, czyli Dasa i jego ojca? No którzy chyba to, tak. I tak, oni byli ciekawsi. Bo, bo ci piesi jakby rozmawiali pół wątku z władzami katikotów, katikotów mhm. a ci ludzie jakby walczyli o mnie ogólnie ciekawsze rzeczy, ale w, w drugiej części książki, mhm. jakby oni się rozłączają y, na Jedi, na t, w, Tak, trzy że wątki. mamy trzy wątki, tak, że mamy Jedi, którzy odkrywają tajemniczą yy, świątynię Jedi, no, tak, mamy yy, Dietrichs yy, i mitik, tak. Yy, Dietrichs, Mitik i Spensa i Dasa Dasa którzy szukają nowych szukają zaginionej ekipy tak ekipy w szybach i obikach. W szybach tych kopalnianych no, tak? tak i mhm. obiqa o którym jeszcze nie mówiliśmy i to jest lekarz tej jednostki Jedi Wielkiej Republiki mhm i on jest medykiem i on tam walczy z tym z pewnym y, przeciwnikiem Lickiem. na statku. Tak, dokładnie tak. E, no, to, to, to teraz mówisz, że najciekawszy wydawał ci się ten wątek Dasa i Spensa, tak? Ogólnie? No tak. To która, W tej drugiej a... części chyba był ten ich też znowu. Też. Naj, najciekawszy w tej, w tej kopalni, w tym zaginionym no. mieście tytułowym, tak? A masz jakiegoś ulubionego bohatera albo bohaterkę w całej książce? Nie. Nie? Nikogo. Chyba, nie że tego misty Roka Roka, tego mistrza Jedi tak? tego no, tak. zaginionego no dobra, no to to jest fajne i teraz powiedz mi, to jest troszeczkę inna książka no bo właśnie mamy tutaj same w zasadzie nowe rzeczy, no bo mamy jakąś rasek, o której nie słyszeliśmy, mamy jakąś nową planetę i czy ta historia była dla ciebie interesująca i wciągająca? Tak. Tak a co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobał wątek dla i Spensa, jak już powiedziałem Tak, ale to rozwin właśnie dlaczego? Co podobało Ci się, było... że walczyli z tymi potworami, tak. tak? Tak Była taka głupia sytuacja, że on powiedział że ten, Spens powiedział do syna Odwaliło Ci? Chciałeś się zabić, jesteś jedyną rzeczą, która ci, ci mat którą matka mi kazała pilnować A dlaczego temu tak powiedział? Bo co zrobił bo ten te, das Bo ten das próbował wyjść e, z ich bazy, takie, z takiej jaskini Otworzył barykadę, tak naprawdę naraził jego jego ojca na e, zabicie I Czyli jak się zachował? Lekko Lekko myślnie, tak? Tak. No właśnie. I otworzył tam barykadę i dźgnął, pił się z jednym stworem, a drugi stwor zaczął się z do dwie barykady. No, a ogólnie no to tutaj faktycznie mamy sporo walk z tymi potworami, szczególnie w tej drugiej części książki. I czy to było dla ciebie jakoś tam straszne, te potwory? Nie. Nie, raczej nie, czyli takie po prostu ciekawe, wciągające, że no taka tak. akcja, tak, bijatyki, a nie przerażało Cię, że one miały jakieś takie kryształkową krew i że te kryształki ich tam przejmowały i nie. zmieniały ich psychikę? Nie. nie. Ale sam, sam ten wątek tego zaginionego miasta i tych dziwnych stworów Miliku... ciekawy był dla no Ciebie, No tak. tak, i tak to jest lepsze niż śmierć. A dlaczego lepszy niż śmierć? Bo śmierć, tu jakby nie żyjesz, nic nie robisz, tak? A, a tak, tak to jesteś nie... zmieniony przez kryształki? No tak. Wolałbyś być zombie kryształkowym? No trochę. Trochę? No. Ale widziałeś, że oni mieli zmienioną psychikę i musieli robić złe rzeczy. No wiem. No i co, byś mógł być takim zombie kryształkowym? Mm, jakby mnie zamieniły kryształki, to bym mógł. Okej, okay. no dobra. E, a powiedz mi, czy y, ta faza właśnie... W tej eksploracji, tego poszukiwania tych nowych planet, to wydaje ci się, że to jest na tyle ciekawe, że jak będzie wyjdzie kolejna książka dziecięca, to będziesz chciał ją przeczytać też? Tak. Tak? No dobra, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tutaj mamy ten wątek tej wyeksploatowanej planety i tych złóż, które są potrzebne katikotom do przeżycia. Czy to ci się z czymś kojarzyło? Z ekologią na przykład, o której w szkole mieliście, czy nie? Nie mieliśmy w szkole ok ekologii Nie mieliście jeszcze ekologii? No nie Nie uczyli was, że trzeba oszczędzać na przykład surowce yy, i inne rzeczy, bo planeta na przykład yy, może... A o tym co uczyli O tym uczyli I co? Nie kojarzyło ci się z tym troszeczkę? Nie Nie? Nie No ale to jest taki wątek, nie? Trochę jak w prawdziwym życiu, no nie? Że trzeba oszczędzać i pilnować zasoby, bo się mogą skończyć i będzie słabo, tak? No tak no dobra, no to powiedz mi, bo nie będziemy przedłużać. Ogólnie, jak oceniasz całościowo wyprawę do zaginionego miasta? 9 na 10? 10? 9 na 10 to jest wysoka ocena, bo mówiłeś, że tamte z tej pierwszej fazy Ci się podobały bardziej, nawet, tak? No tak. Czyli to co, ogólnie, kolejny, kolejna udana powieść ze Świata Gwiezdnych Wojen, rozumiem, tak? tak? No dobra, a powiedz mi jeszcze ostatnią rzecz, bo tutaj chyba będzie w tej fazie tylko jeszcze jedna książka mm. dziecięca, to wolałbyś, żeby to była przygoda z poszukiwaczami tych ścieżek, czyli tak jak Das, czy ze zwiadowcami i z nie wiem, najlepiej by było, gdyby były połączone Połączone, tak? A jak będą komiksy, to sięgniemy po komiksy? Czy tak. raczej nie? Tak. Sięgniemy. No dobra, no to cóż, jak jesteś zadowolony To mnie to cieszy Bardzo dobrze nam się tę książkę czytało I będziemy czekać na kolejną A za dzisiaj Ci dziękuję, Piona Pa Pa, pa. You finished? That's it, man. Game over, man